Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam o rzeczach związanych z chodzeniem z Bogiem. Tak naprawdę z podstawami chodzenia z Bogiem. Jest w Biblii taki, taki fragment w liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale dwa pierwsze wersety brzmi on w ten sposób.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 podstawy chrześcijaństwa I, i, i chciałbym żebyśmy mogli wysłuchać prawdy Bożej na temat tych sześciu elementów tych sześciu, sześciu podstaw nauki chrześcijańskiej będę osobno mówił o każdym z nich będę, będzie więc sześć nauczań chciałbym żebyście sobie wszystkie te nauczania złożyli do kupy, żebyście mieli je razem, żeby one stanowiły dla Was taką realną, wykładnię, podstawy wiary chrześcijańskiej. Kiedy, kiedy, kiedy pomyślałem o tym, w jaki sposób, w jaki sposób to zrobić, to, to, jakby zatytułowałem to sobie w głowie Podstawy chrześcijańskiej nauki, i myślę, że to jest takie najbardziej bliskie temu, co autor listu do Hebrajczyków chciał przekazać. A więc widzimy tutaj te, te kilka elementów, ale, ale chciałbym zacząć od tego, co, czym jest ten zwrot, początki nauki o Chrystusie. Tak naprawdę, kiedy zagłębimy się, w oryginał tego zapisu to brzmi on w ten sposób, że są to początkowe zasady chrystusowe a więc nie jest to nauka o Chrystusie tylko to jest nauka którą przekazywał Chrystus a więc to o czym będziemy mówili to jest sześć elementów początkowych zasad chrystusowych początkowych zasad czyli początkowych w tych pierwotnych zasad, które Chrystus wygłaszał, czy też nauczał ich, swoich apostołów, a oni szli z tym dalej. Dzisiaj zajmiemy się jednym z tych sześciu elementów. Pierwszym to jest nauce o odwróceniu się od martwych uczynków. I tutaj jest ta, ta, znowu taka duża, że tak powiem, duży rozjazd między tym, co, co oryginał mówi nam o tym, a tym, co czytamy w naszych Bibliach. Więc tutaj ten zapis tego, te, tego pierwszego elementu brzmi w ten sposób, zakładając grunty pokuty od uczynków martwych. To jest tak naprawdę z Biblii Gdańskiej, która jest najbliżej, najbliżej temu oryginalnemu przesłaniu. Ale idąc głębiej i, i, i badając to, widzimy, że tutaj autor mówi w ten sposób, ustawiając twórczy fundament zmiany zdania, oddalającego pracę, działanie, wyroby, wyczyny, wyniki, korzyści martwe. A więc, gdzie jest jakby, jak wygląda głębia zagadnienia? Że tutaj autor Listu do Hebrajczyków mówi, że należy już po tym kiedy się narodziliśmy z Bożego Ducha, kiedy, kiedy, kiedy poznaliśmy Jezusa, kiedy, kiedy już mamy, mamy niebo, kiedy jesteśmy nowym stworzeniem to, to to jest dopiero ten moment, kiedy my zaczynamy ustawiać twórczy fundament, tak? Czyli tak naprawdę e, dopiero kiedy Ty narodzisz się z Bożego Ducha, to Ty możesz się zmieniać. O to jest bardzo ważna sprawa, żebyście to zrozumieli, przyjaciele. Nigdy nie... jakby nigdy Bóg nie wymaga zmiany od człowieka, jakiejkolwiek zmiany w jego życiu, dopóki człowiek się nie narodzi z Bożego Ducha. Chodzi o to, że Bóg wie, że człowiek jest niezdolny do tego, aby się zmienić bez działania Bożego Ducha w nim. Tak? To jest w ogóle niemożliwe. A więc chrześcijaństwo to nie jest jakby... E, nie, nie stajemy się chrześcijanami przez to, że wchodzimy w system zmian, że my coś zmieniamy, tylko, tylko stajemy się chrześcijanami przez to, że my przychodzimy do Jezusa, oddajemy Mu swoje życie, jednoczymy się z Bogiem w Chrystusie Jezusie, Duch Święty zaczyna mieszkać w nas i zaczyna przez nas emanować siłę Boga ku temu, abyśmy mogli się zmieniać. I to jest dopiero, i dopiero wtedy zaczyna się, zaczynają się kładzenie tych podstaw, tak? A więc jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to Ty dopiero, dopiero od tego momentu otrzymujesz siłę, aby zacząć się zmieniać. A więc ustawiając twórczy fundament, czyli Zaczynasz ustawić jakiś twórczy fundament czegoś. Prawda? Na jakiej podstawie? Na podstawie mocy Boga, która jest w tobie. To jest bardzo ważne, że my nie musimy się spinać w związku z tym, kiedy my głosimy Ewangelię, nie musimy się spinać, że musimy przekazać ludziom jakąś formułę zmian. Nie. W ogóle niech nas ręka boska broni, mówię do Was, przyjaciele, którzy już nauczacie, którzy głosicie Ewangelię, którzy wpływacie na ludzi, abyście nakłaniali ludzi do jakichś zmian. M musicie ludzi przyprowadzić do Jezusa, oni muszą otrzymać moc od Bożego Ducha, aby się zmienić. Nie mówcie ludziom, musicie zrobić to, to, to, to i tamto i wtedy dopiero e, w jakiś sposób my możemy, my możemy mówić o czymś. Nie! Nie, to w ogóle Bóg tego nie chce, Bóg tego nie robi, Boga w tym nie ma. Ale kiedy już narodziłeś się z Bożego Ducha, kiedy Bóg zamieszkał w Tobie, to zaczyna się przestrzeń pewna w Twoim życiu. I ta przestrzeń zaczyna się od ustawiania twórczego fundamentu, tak? Ale więc Ty zaczynasz teraz układać rzeczy w taki sposób, w jaki Duch Święty je obrazuje. I mówimy o tym pierwszym zagadnieniu, czyli o odwróceniu od martwych uczynków i ten zapis mówi, ustawiamy twórczy fundament zmiany zdania tak? a więc to jest e, zmiana zdania w, w, w ogóle czym jest, e, czym jest nawracanie umysłu to jest zmiana zdania, to jest metanoja Niektórzy to tłumaczą zmiana myślenia, ale zmiana myślenia tak naprawdę jest częścią całego zagadnienia. Generalnie pokuta, ona składa się, przyjaciele, z wielu czynników. Pierwszym czynnikiem to jest to, że jest ofiara za grzechy. Drugim czynnikiem to jest to, że my zgadzamy się z tą ofiarą za grzechy. Trzecim czynnikiem to jest to, że my uznajemy że nasze myślenie jest nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie takie jak należy czwartym czynnikiem to jest to, że my postanawiamy na podstawie, na podstawie Bożej prawdy zmieniać swo, zmienić swoje myślenie, swoje poglądy następnie, punkt, punkt piąty to jest zmiana zdania w wyniku tego myślenia tak? i punkt szósty to jest wprowadzenie tego zdania w życie tak naprawdę między punktem piątym a szóstym zaczyna się cały cykl wypowiedzi Czyli my zmieniamy myślenie, mówimy zgodnie z tą zmianą myślenia, z tą zmianą myślenia e, e, i, i my za, zaczynamy robić tak, prawda? tak jak, jak, jak mówimy. Tak? A więc e, tutaj jakby początkiem jakby wyjścia z martwych uczynków tak, to jest zmiana zdania, oddalającego. Czyli nasze zdanie ma coś oddalić. Co ma oddalić to, co do tej pory uważaliśmy za prawidłowe w naszym życiu? Bo czymże jest martwy uczynek? Tutaj to słowo martwy, na słowo martwy zostało, zostało użyte greckie słowo nekros, czyli nieożywiony. Nieożywiony, czyli niewzbudzony z martwych. A więc to są uczynki niewzbudzone z martwych. Co to oznacza? To oznacza, że przed naszym Nowym Narodzeniem, tak? posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Wszystkie, wszystkie nasze poglądy, wszystkie nasze poglądy, wszystkie nasze poglądy, one były martwe. Rozumiecie, o czym mówię? Jakikolwiek miałeś pogląd, był to pogląd martwy. Może On miał u swojej podstawy jakąś prawdę, ale to jest tak samo jak z grzybami, że wszystkie grzyby w lesie są prawdziwe, ale nie wszystkie są jadalne. Nikt nie może powiedzieć, że grzyby w lesie są nieprawdziwe. Ktoś, ktoś mówi, ale to prawdziwe było. To co w moim życiu było, to było prawdziwe, to było szczere. Coś Ci powiem. Nieważne czy coś było szczere w Twoim życiu, zanim poznałeś Jezusa. Nieważne czy coś było prawdziwe, czyli takie realne nieważne czy to było zgodne z systemem w którym żyłeś czy to było dobre czy, to było, czy też to było złe to jest nieważne to było martwe to było nekros każdy pogląd każde zdanie każda koncepcja rozumiesz? była martwa w Twoim życiu bo Ty byłeś martwy dopiero kiedy poznałeś Jezusa Ty ożyłeś a więc Ty teraz musisz rozpocząć pewną batalię przeciwko tokom myślowym, przeciwko zdaniom, poglądom, czy też światopoglądom, które posiadałeś wcześniej. Nieważne, czy były dobre, czy złe. Jak się narodziłem z Bożego Ducha, to uznałem, że moje życie było błędne. Posłuchaj, co ja uznałem, że moje życie było błędne. Nie tylko te złe rzeczy, ale też te dobre rzeczy, że to wszystko było błędne. A więc... Pierwszym elementem podstawy nauki chrystusowej, tak, to jest oddalenie się od martwych poglądów. I te słowo, uczynki, w nich się zawiera właśnie kilka rzeczy. To są prace różne, działania, wyroby, wyczyny, wyniki, korzyści, czyli cały system... Toków myślowych, poglądów i czynów z nimi związanych To jest system martwy To jest nekros, nekros Powiedz ze mną Ogłaszam w imieniu Jezusa Że wszystkie moje poglądy Które miałem przed poznaniem Jezusa jako Pana i Zbawiciela Były martwe Amen Rozumiesz? Chcę, żebyś rozumiał tą rzecz, żebyś nie mówił nigdy, bo ja byłem tak wychowany, bo ja miałem takie, takie rzeczy w życiu, bo mi się zdarzały takie rzeczy, bo ja takie rzeczy przeżywałem i takie rzeczy we mnie zostały i już ja z tym zostanę. Nie. Więcej. Nie chcę, żebyś wybierał ze swojego życia e, tylko złe myśli i odrzucał. Chcę, żebyś wyrzucił wszystkie myśli wszystkie myśli. Chcę, żebyś uznał wszystkie myśli za myśli uzurpatorskie. Żebyś zrozumiał, że stare przeminęło. Że to, co stare, nawet jeśli masz tym naładowaną swoją głowę, nawet jeżeli cała twoja psychika jest tym przeciągnięta, to to stare, to stare przeminęło. Rozumiesz? Przeminęło. To przeminęło. Przeminęło. Ktoś na przykład jest wspaniałym muzykiem, był w świecie wspaniałym muzykiem, robił karierę jako muzyk, on nawraca się do Boga i ten człowiek na przykład myśli tak, skoro byłem wspaniałym muzykiem, to teraz będę cudownie wielbił Boga. Figa z maniem, Ty nie wiesz nic o wielbieniu Boga. Ty możesz cudownie grać na różnych instrumentach, Ty możesz pięknie śpiewać, rozumiesz? Ale jeżeli Ty nie zrozumiesz, że to co robiłeś w świecie, tak, że ten cały system myślowy, który powstał w wyniku Twoich talentów i kariery, którą zrobiłeś, że to jest martwe, że to się nie nadaje do Bożego Królestwa, rozumiesz? No to, no, no, no to Ty nie będziesz w stanie przyjść do Boga po prawdziwe uwielbienie. Bo Ty będziesz myślał, ja przecież jestem muzykiem. Ale co mnie obchodzi, że Ty jesteś muzykiem? Ty masz być uwielbieniowcem teraz. Uwielbieniowcem jest ogromna różnica między muzykiem a uwielbieniowcem. Jest ogromna muzyka, jest, przepraszam, jest ogromna różnica między kimś kto był w świecie świetnym mówcą a namaszczonym kaznodziejem. A, a, a jest ogromna różnica. Można być wspaniałym mówcą, można posiadać umiejętności mówienia. można, można być człowiekiem, który przekonywał ludzi do różnych, do różnych rzeczy Apollos taki był przecież, czytamy o nim w Biblii tak? ale dopiero potem widzimy, że biorą go Boży ludzie i oni mu wykładają drogę pańską, tak? czyli Apollos w ogóle na podstawie intelektu, intelektualnej on przekonywał ludzi do Chrystusa i co to nie działało ilu dzisiaj ludzi intelektualnie przekonuje do Jezusa Chrystusa, noszą takie, słuchajcie, takie, takie breloczki, nie wstydzę się Jezusa, koszulki noszą, nie wstydzę się Jezusa, albo pomodlić się o Ciebie, to są pierdoły wszystko, to są bzdury, rozumiesz? To tak nie działa, to co stare, to jest martwe, nekros, nekros, a więc ustawiamy twórczy fundament, zmiany zdania, Oddalającego wszelką pracę, wszelkie działanie, wszelkie wyroby, wszelkie wyczyny, wszelkie wyniki i wszelkie korzyści, które są martwe, czyli nieożywione. Nieożywione, przyjaciele. W tych fragmentach, o których mówimy, jest Mowa o tak zwanych rzeczach wyższych. Rzeczy wyższe zaczynają pojawiać się wtedy w życiu chrześcijanina, kiedy podstawy są położone. A więc odwrócenie się od martwych uczynków, czyli od martwych toków myślowych i wszelkich działań z nimi związanych, to jest jakby podstawa tego, żeby wchodzić na wyższe rzeczy. Ja widzę dużo ludzi dzisiaj w Kościele, którzy szukają rzeczy wyższych. Oni szukają rzeczy większych. Oni szukają rzeczy głębszych. Ale kiedy bierzemy takiego człowieka na warsztat, kiedy on na przykład pojawia się w naszej służbie, czy, w, czy gdzieś tutaj, w, w którejś z naszych wspólnot i zaczynamy z tym człowiekiem rozmawiać, to okazuje się, że ten człowiek nie posiada podstaw i on chce biec gdzieś dalej. Ja mówię, gdzie chcesz biec? Halo! Halo! Stój! Trzeba się odwrócić od martwych uczynków! Trzeba zacząć zmieniać toki myślowe! To jest podstawa! To jest podstawa. Gdzie Ty chcesz biec bez podstawy? Wiesz, często jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą na siłownię i oni mnie pytają jak szybko ja będę tutaj dobrze wyglądał, jak szybko będę miał siłę, jak szybko będę sprawny i kiedy mówię do takiego człowieka, no przez pierwsze dwa lata będziesz przygotowywał się do tego, aby mięśnie Twoje były rosły prawidłowo no to on jest, on mówi, ile? Ja mówię, dwa lata! Przystosujesz! Swoje stawy, ścięgna, nauczysz się, przebudujesz swój mózg, twój mózg zacznie pracować na rzecz e, twojego rozwoju fizycznego. Do tej pory on blokował twój rozwój fizyczny, on do Ciebie mówił połóż się, poleż, posiedź, najedź się pączków na noc, rozumiesz? Ale Ty teraz będziesz pracował, będziesz kładł fundament, tak? Będziesz oddalał stare toki twojego mózgu, stare toki myślowe. Tak jest wszędzie, przyjaciele. To tak działa po prostu. W tym samym liście do hebrajczyków, w 9 rozdziale, 14 wersecie, czytamy taką rzecz. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Rozumiesz? Żeby służyć Bogu żywemu, realnie służyć Bogu żywemu, to my musimy brać za mordę cały system martwych uczynków. Przyjaciele, my nie będziemy mogli prawidłowo służyć Bogu, jeżeli nie będziemy zaczynali od tego, co się nazywa początkiem. A początek tak? To jest utylizacja martwych uczynków, czyli martwych toków myślowych i działań z nimi związanych, czy też działań z nich wynikających. To kosztuje. Przez lata będąc w świecie, w naszych umysłach powstały światowe koncepcje. Te koncepcje były u jednych lepsze, u drugich gorsze. Rozumiecie? Ale wszystkie one pochodziły ze świata, czyli z wypaczonego systemu, który jest wokół nas. Kiedy my narodziliśmy się z Bożego Ducha, my weszliśmy do Królestwa Bożego. Wyszliśmy ze świata, a weszliśmy do Królestwa. Tak jak Izraelici wyszli z Egiptu i weszli do Kanaanu. I Bóg uczył ich kiedy oni szli do tego Kananu, Bóg ich uczył i mówił do nich tak. Nie będziecie wprowadzać zasad Egiptu do życia Kanaanu. On ich uczył tego, przyjaciele. Z tego wersetu wynika, że jest nam dana moc do wyeliminowywania martwych uczynków. Czyli ty nie musisz się spinać, przyjacielu. I nie musisz sobie myśleć, no to teraz ja tylko się na tym będę koncentrował, ja nic nie będę więcej, na niczym się nie będę skupiał, tylko ja będę teraz rozwalał martwe uczynki, dopiero później będę sobie dalej budował służbę z Bogiem. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Ja zaraz Ci to pokażę na podstawie Bożego Słowa. Tu chodzi o to, żebyś zrozumiał, że jest Ci dana moc dzisiaj do tego, żebyś Ty dzień po dniu, godzina po godzinie, sekunda po sekundzie, rozwalał toki myślowe, które są martwe. Ty już dzisiaj masz do tego moc. Ty nie masz na tą moc czekać. Ty masz tą moc wydobywać z Twojego Ducha. Rzymian, dwunasty rozdział, pierwszy, drugi werset, mówi tak, list do Rzymian, dwunasty rozdział.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 A nie upodabniajcie się do tego świata, aby się, ale się przemięcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc widzimy, że wola Boża ona zaczyna być dla nas jasna wtedy, tak? kiedy my systematycznie bierzemy autorytet w imieniu Jezusa nad martwymi tokami myślowymi i działaniami z nich wynikającymi. Pokazany tutaj jest schemat, a więc jak się mamy zabierać do dzieła? Pierwsza rzecz to jest składanie ciała na ofiarę. Co to oznacza? Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to teraz musisz podjąć decyzję, że Twoje ciało, czyli Twoja psychofizyczność, czyli cała Twoja psychika i cała, tw cała Twoja fizyczność, czyli całe Twoje ciało, które widzisz codziennie w lustrze, one należą do Boga i mają Bogu służyć w czym? we wszystkim posłuchaj, we wszystkim we wszystkim kiedyś przed narodzeniem z Bożego Ducha, przed odrodzeniem duchowym, jadłeś sobie śniadanie dla siebie bo twoim Panem była twoja stara natura, czyli egocentryzm, który był pod władaniem diabła ale kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, Twoja stara natura umarła, diabeł dostał w mordę, wypuścił ją z ręki, ona zdechła i powstała w Tobie nowa natura, natura Chrystusowa. A więc teraz jako nowy człowiek jesz śniadanie dla kogo? Dla Boga! Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, z duszy czyńcie. Nie jakobyście czynili to dla siebie, lecz dla Boga. Cokolwiek robisz, dla Boga robisz. Prysznic bierzesz, dla Boga prysznic. Kupę robisz, dla Boga kupę. Żenisz się, dla Boga się żenisz. Głosisz Ewangelię, dla Boga głosisz Ewangelię. Ciuchy kupujesz, dla Boga kupujesz. Dzieci wychowujesz. Dla Boga wychowujesz. Rozumiesz o co chodzi? Jaki jest początek? Taki jest początek. Składanie psychofizyczności na ofiarę. Czyli to nie jest już dla Ciebie, tylko dla Boga. Każda dziedzina życia. Seks uprawiasz z żoną czy z mężem? Dla Boga. Rozumiesz? Każda dziedzina. Dom budujesz? Dla Boga. Relacje nawiązujesz? Dla Boga. A skoro czynisz to dla Boga? to musisz brać pod uwagę Jego pragnienia. I musisz przyglądać się. Patrzeć w Jego Słowo. Patrzeć w swojego ducha, w którym On mieszka. Potem będę o tym więcej mówił. I rozpoznawać, co Jemu się podoba. Wiesz, co to jest grzech? Grzech to jest harmateja. Greckie słowo harmateja to jest błąd. Każdy błąd Czyli krótko powiedziawszy, każde nieskładanie psychofizyczności -fizycz w ofierze jest błędem, ok? I to jest problematyczne. Trzeba się obmyć w krwi Jezusa, bo po to jest krew Jezusa, która wstawia się za nami ustawicznie w niebie. Tak? Ale nie trzeba uznać to za grzech. Grzeszę, przepraszam Cię Panie że zgrzeszyłem w duszy czy w ciele, ponieważ dany element, tak, nie został złożony dobie w ofierze. I tutaj dalej jest napisane, kiedy my składamy ciała w ofierze, tak, to nie upodabniamy się do tego świata. Wiesz jak się nie upodabniać do tego świata, czyli wiesz w jaki sposób rozwalać toki myślowe, które powstały w wyniku działania świata przez nasze życie bez Jezusa przez to, że składamy ofiarę z ciała tak ty musisz wielokrotnie gwałcić swoje toki myślowe one w ten sposób będą eliminowane musisz je gwałcić gwałtownicy o dziedziczą królestwo mówi słowo czyli duchowi gwałtownicy ci którzy biorą za mordę to co stare i sprowadzają to do parteru Nieupodabnianie się do świata jest wynikiem składania ciała w ofierze. I teraz w wyniku tego, że my nie upodabniamy się do świata, czyli my uderzamy w te toki myślowe w sposób praktyczny, gwałcimy te toki myślowe, tak? następuje przemiana naszego umysłu, następuje jakaś przemiana. Wchodzi coś nowego, no bo jak coś starego zostało wyeliminowane, a rzeczywistość nie znosi pustki, to coś nowego wchodzi. Jak to wchodzi, przyjaciele? Podam Wam cztery podstawowe wskazówki. Po pierwsze, to jest budowanie relacji zaufania do Boga, której podstawą jest życie modlitewne oparte na uwielbieniu. A więc jak Ty zabierasz się do rzeczy od strony praktycznej? Twoje życie to modlitwa. Rozumiesz, przyjacielu? Zacznij tak to oglądać. Twoje życie to modlitwa. Czyli mało wiesz o modlitwie, przesłuchaj moich nauczań związanych z modlitwą. Znajdź moje, mo, mo, na moim kanale na YouTubie, e, tam to się nazywa Ceronski, przez Ny. Znajdź sobie wszystko związane z modlitwą. I rozbudowywuj życie modlitewne. Oparte na uwielbieniu. Uwielbienie to jest ustawiczne wyrażanie wdzięczności Bogu. Określa, w tym się określa Jego wielkość, Jego dobroć, Jego świętość, czyli Jego inność niż to wszystko, co jest wokół nas. To jest pierwsza rzecz. Po drugie to jest studiowanie Słowa Bożego, Nowego Przymierza przede wszystkim. Pamiętajcie, kiedy studujecie Słowo, to studujecie je pod kątem Nowego Przymierza. Ja zawsze mówię, Stary Testament napisali martwi duchowo ludzie dla martwych duchowo ludzi. Stary Testament może być dla Ciebie przydatny, jeżeli będziesz go czytał i rozważał pod kątem nowego przymierza, którego jesteś częścią. Jesteś częścią nowego przymierza, a nie starego przymierza. A więc studiujemy Słowo Boże, czyli no, przede wszystkim nowy przymierze pod kątem. Po pierwsze łaski, a więc rozważasz łaskę, szukasz łaski, rozważasz łaskę, dowiadujesz się wszystkiego o łasce, następnie wiary, rozumiesz, następnie tożsamości twojej w Chrystusie, czyli kim Ty jesteś w Chrystusie, Ty się dowiadujesz z Bożego Słowa, kim Ty jesteś w Chrystusie, następnie porażki diabła, tak? i następnie duchowych zasad, które są objawione przez Boga więc Słowo Boże studiujemy na pięciu podstawowych płaszczyznach to jest płaszczyzna łaski płaszczyzna wiary płaszczyzna tożsamości w Chrystusie płaszczyzna porażki diabła i płaszczyzna duchowych zasad objawionych tam Ty przestań studiować Biblię pod kątem bzdur nie szukaj w Biblii, kiedy będzie koniec świata. Rozumiesz? Nie zastanawiaj się nad takimi debilistycznymi rzeczami. Co Cię to obchodzi, kiedy będzie koniec świata, powiedz przyjacielu. Mnie w ogóle nie interesuje, kiedy będzie koniec świata. Wiesz dlaczego? Powiem Ci. Ponieważ ja dowiedziałem się z Nowego Przymierza, że już mnie tu nie będzie. Będę hasał sobie na niebiańskich łąkach jak baranek. Baranek szon, będę sobie hasał na niebiańskich łąkach, rozumiesz, jak baranek szon i nie będzie mnie interesowało już nic innego, będę w obecności Boga, a potem dostanę nowe ciało i tak dalej, i tak dalej, nie jest to czas o, o tym mówić, ale rozważaj Boże Słowo pod kątem tych pięciu elementów. Łaski, wiary, tożsamości w Chrystusie, porażki diabła i duchowych zasad funkcjonujących w tym czasie i w czasie przyszłym. Trzecia rzecz to jest trwanie w społeczności Kościoła. Ty musisz być w dobrym Kościele. Ja nie mówię o Kościele, rozumiesz, który nie głosi pełnej Ewangelii albo który, jest, który śpi. Nie. Musisz trwać w społeczności Kościoła. I tej społecz ta społeczność to jest, po pierwsze, zdrowa nauka, po drugie, relacja miłości z ludźmi Bożymi. Rozumiesz, o czym mówię? Nie myśl sobie, że Ty jesteś w stanie rozwijać się bez tego. Nie. Internet nie da Ci tych rzeczy. Tam sięgniesz po pewne dobre rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy Boże z internetu. Rozumiesz? Ale to, to nie zastąpi Ci relacji miłości z ludźmi i zdrowej nauki, która jest Ci podawana, rozumiesz, odnośnie Twojego życia. A więc Ty musisz być częścią zdrowego Kościoła. I po czwarte to jest ryzykowanie wierze, czyli działania na podstawie zestawienia trzech poprzednich punktów. A więc, aby wprowadzać w życie podstawę. Związaną z oddalaniem od siebie martwych uczynków, rozwalaniem ich na kawałki. Musimy, bo musimy budować relację zaufania z Bogiem, która się nazywa życiem modlitewnym. Musimy studiować Słowo Boże pod tymi kątami, o których mówiłem. Musimy być w społeczności zdrowego Kościoła i musimy ryzykować w wierze, czyli podejmować działania w związku z tymi trzema punktami, o których mówiłem wcześniej. Przyjaciele, to są bardzo ważne sprawy. My mówimy o podstawach. O podstawach. Słowo Boże mówi, jakże rzeczy się ostoją, jeśli podstawy są zachwiane. Rozumiecie, o czym mówię. Jeżeli, pod, jeżeli, jeżeli fundament nie jest dobry, to dom runie. Runie. Po prostu. Chcę, żebyście zrozumieli to, te, te, te bardzo ważne kwestie. Chciałbym, żebyśmy teraz się pomodlili. Powiedz ze mną tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój święty duch jest we mnie. Dziękuję Ci, że jestem Twoją świątynią. Że jestem święty i doskonały w moim duchu. Ojcze, dziękuję Ci, że moja dusza, czyli moja psychika, ona ulega zmianom. Dzięki Twojej mocy, która jest w moim duchu. Ojcze, ja teraz poddaję Ci moją duszę. Ja teraz oddalam od siebie wszelkie martwe uczynki. Odrzucam je, Podważam wszelkie warownie martwych uczynków. Związuję wszelkie demoniczne siły stojące na drodze wspomagania martwych uczynków w moim życiu. Wyrzekam się tych martwych uczynków. Otwieram się, Duchu Święty, na Twoje prowadzenie, na Twoje zmiany w moim umyśle. Jestem nowy w duchu i wprowadzam nowe rzeczy, rzeczy duchowe do mojego umysłu, emocji i decyzji. W imieniu Jezusa. Amen. Przyjaciele. Jeżeli chcecie e, dowiedzieć się więcej chciałbym, żebyście słuchali kolejnych odcinków e, moich nauczań. Na kanale Ceronski na YouTube możecie znaleźć setki różnego rodzaju nauczań moich na różne tematy, na poruszające różne kwestie. E, Jesteście ludźmi, którzy e, zasługują za, na rzeczy najlepsze. Ponieważ jesteście Bożymi ludźmi. A więc przyjmujcie rzeczy najlepsze. Jeżeli chcecie e, iść głębiej w relacjach z naszą służbą, e, z, z naszymi wspólnotami, zapraszam Was e, na, nasze, e, na nasze strony facebookowe. Na nauczyciela Artura Cerońskiego, na Ewangelista Artura Cerońskiego, na Armię Jezusa Chrystusa, na Perspektywę Proroczą, e, która jest kanałem, na którym usługuje moja żona, na Zespół Apostolski Obóz Boży, na szkoły Wiary. Na szkołę wiary. E, chciałbym, żebyście też e, zaglądali na, na naszą stronę mocy.pl na portalżycie.pl portal, który jest przystosowany do, jakby stworzony po to, aby wprowadzać tam zdrową naukę, świadectwa, proroctwa. A żebyście też szukali w tych miejscach, gdzie są wspólnoty związane z zespołem apostolskim opus Boży. A Słowo Boże mówi, kto szuka, ten znajdzie, kto puka, temu otworzą. Bądź mądrym człowiekiem. Szukaj i znajdź.